O podatku od posiadania przedwczorajsza wypowiedź na temat podatku od posiadania wywołała prawie taką samą liczbę komentarzy, jak wpis o Homosiach i Twu, Gejach. Większość nieporozumień została wyjaśniona przez innych komentatorów. Pozwolę to sobie tylko w paru słowach podsumować 1. Podatki są złem ale chyba złem koniecznym dwa, Podatki muszą pokrywać tylko potrzeby wspólne Wojsko, policję, szczątkową też, niestety, konieczną administrację W ostateczności na przykład, drogi dopóki nie będzie efektywnej metody pobierania opłat przez właściciela jak w przypadku budowy linii kolejowych w USA na pewno zaś podatek nie może służyć do przesuwania pieniędzy od Kowalskiego do Wiśniewskiego 3. Im mniejszy podatek tym lepszy. 4. Podatnicy powinni widzieć jasno ile płacą i na co. Podatki powinny więc być bezpośrednie. 5. Podatek nie może być karą za dobre działanie w miarę możliwości powinien skłaniać do dobrego działania. 6. System podatkowy nie może wymagać od podatnika, by się tłumaczył przed Izbą Skarbową i wyjaśniał co robił. 7. Podatek od posiadania jest do przyjęcia, skłania mnie do tego, bym zamiast trzymać ziemię odłogiem przynajmniej ją komuś wynajął choćby na wypasowiec czy parking, by pokryć koszty podatku 8 najlepszy byłby system, a podatek ryczałtowy osobisty ok 200 zł miesięcznie od mężczyzny i pracującej poza domem kobiety jest to smutna konieczność, bo bez tego kobiety wygryzłyby mężczyzn jako sztucznie tańsza siła robocza. I b. Podatek od posiadania rzędu 1 myślnik 2 wartości, taki, by był niewielki ale jednak jakoś odczuwalny. Państwo miałoby jeszcze inne drobne dochody emisyjne gdyby pieniądz był papierowy. Żupnę 9. Dodatkowym celem podatku od wartości nieruchomości jest uniknięcie sporów nieuchronnie dziś powstających przy przymusowym wykupie nieruchomości. 10. Podatki od np. przykład. Samochodu czy kapitału, ale nie od zysków z kapitału. Są też dobre, powstrzymywałyby ucieczkę kapitału od nieruchomości. System podatkowy nie powinien zmieniać stosunku wartości. Podatek ten musi być wbrew fizjokratom. Chcącym by był to jedyny podatek bardzo niski, bo wyższy powodowałby ucieczkę w złoto czy Rembrandt, a tego się nie da opodatkować. 11 jednak dopóki jesteśmy w Unii Europejskiej nakładającej na nas obowiązek nakładania VAT i akcyzy. Wszystkie te i inne podatki byłyby mi zbędne. Wpływy z tych dwóch podatków byłyby za duże i trzeba by myśleć nad jakimiś sposobami zwrotu ludziom tych pieniędzy. Na razie dopłacałoby się do emerytur i zwracało długi, zanim się wszystko spłaci. Unia Europejska dawno się rozpadnie. 12. Wszystkie inne podatki w szczególności dochodowy i odkup na sprzedaży powinny być jak najszybciej zniesione jako wysoce szkodliwe. Nie dotyczy to lokalnych podatków regulacyjnych np. od psów.